W 1990 roku wizytę w kwaterze głównej NATO składa minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. Kilka miesięcy później rząd Tadeusza Mazowieckiego nawiązuje oficjalne stosunki z NATO. W lipcu 1991 roku Układ Warszawski przestaje istnieć. Ale polska droga do NATO zakończyła się w amerykańskim mieście Independence dopiero 12 marca 1999 roku, gdzie minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarza stanu USA akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Tym samym 10 lat po odzyskaniu niepodległości, Polska stała się stroną traktatu waszyngtońskiego i członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy mogło to wydarzyć się wcześniej? Co pomagało w tych staraniach? Co przeszkadzało? Historia Żywa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 Radziecki minister, NATO... minister spraw zagranicznych Edward Shevardnadze złoży w najbliższy wtorek bezprecedensową wizytę w kwaterze głównej NATO, by przeprowadzić rozmowy z sekretarzem generalnym paktu. Zgody na to udzielili ministrowie spraw zagranicznych NATO, którzy zastanawiali się nad propozycjami mogącymi przyspieszyć zakończenie wiedeńskich rozmów w sprawie redukcji konwencjonalnych zbrojeń w Europie. W latach dziewięćdziesiątych Zachód nie był gotów do przyjęcia byłych członków Układu Warszawskiego. Obawiał się, że podetnie to prodemokratyczne tendencje w Rosji i doprowadzi do jej konfrontacji z Zachodem. Tak powiedział Jerzy Koźmiński, ambasador Polski w USA w latach 1994-2000 w wywiadzie dla Gazety Wyborczej w 2014 roku. Czy to jest cała prawda o długiej drodze Polski do NATO? Niewątpliwie kluczowa decyzja w sprawie poszerzenia NATO należała do najsilniejszego kraju członkowskiego do Stanów Zjednoczonych, do kraju, który dominuje nad całą strukturą Paktu Północnoatlantyckiego. W tym sensie nie da się rozpatrywać drogi polskiej do NATO w jakimś oderwaniu od zmian klimatu politycznego w samym Waszyngtonie. No tak, ale pomysł wejścia Polski do NATO nie pojawia się po raz pierwszy w 1989 roku. Historia jest dłuższa. Pojawia się w momencie, w którym był on całkowicie nierealny. Sięga ten pomysł roku 76, Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, takiej opozycyjnej organizacji elitarnej, która wtedy powstała w swoim programie. Jego jednym ze współautorów był profesor Zdzisław Najder. Postawiła właśnie taki cel przyszłej polityki polskiej, wstąpić do Paktu Północnoatlantyckiego. KOR równolegle powstały czy KPN jeszcze wtedy tego rodzaju wizji nie miały. Na to oczywiście działałoby tutaj jak płachta na byka na Moskwę, a zatem tego hasła nie wysuwano. I trochę w duchu takiego małego realizmu Postępował minister Krzysztof Skubiszewski, który kierował polityką zagraniczną w pierwszych rządach zarówno premiera Mazowieckiego, jak i Jana Krzysztofa Bieleckiego, jak i przez pewien czas także w rządzie Jana Olszewskiego w pierwszych trzech rządach post prl -owskich. Utrzymujemy jeden kierunek dotychczasowy, to znaczy dobre stosunki ze Związkiem Radzieckim. To jest sprawa naszej strategii państwowej. Stosunki te nam są potrzebne tak z przyczyn politycznych jak z przyczyn gospodarczych, ale kładziemy także duży nacisk na stosunki pomiędzy ludźmi i w tej dziedzinie były rozmaite braki dotąd. Profesor Skubiszewski, który cieszył się zaufaniem generała Jaruzelskiego już wcześniej, w latach 80., powoływany do różnych ciał konsultacyjnych przez generała Jaruzelskiego, reprezentował taką linię no, niezwykle ostrożną. Kosztowała Polskę po 89 roku no, wyraźne błędy by dać jeden przykład, niezwykle późne uznanie niepodległości Litwy. Polska, będąca najbliższym sąsiadem Litwy, uznała chyba jako, nie wiem, czterdziesty czy pięćdziesiąty któryś kraj niepodległość litewską kiedy cała chyba opinia polityczna w Polsce, niezależnie od sporów, jakie mamy z Litwinami, sympatyzowała jednoznacznie z walczącymi o wolność mieszkańcami Wilna. Rząd polski się od tego dystansował, nie chciał zrażać Moskwy. Dopiero odmienna postawa premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego sprawiła, że Polska znacznie szybciej zareagowała pozytywnie na ogłoszoną przez Ukrainę niepodległość. Jako jeden z pierwszych krajów Polska tę niepodległość uznała, ale był to akt osobisty premiera Bieleckiego. Premier tutaj wyraźnie różnił się od ministra spraw zagranicznych, który konsekwentnie wyznawał zasadę tak zwanego równego dystansu do Moskwy i do nowo powstających na gruzach Związku Sowieckiego niepodległych państw poszczególnych byłych republik. wizja wstąpienia Polski do NATO była traktowana jako szczególnie drażliwa, szczególnie niebezpieczna. W takich warunkach pojawił się także, przypomnijmy ten niesławnej pamięci pomysł zgłoszony przez Lecha Wałęsę, już prezydenta Lecha Wałęsę, pomysł NATO-BIS. A więc no, nie wstępujemy do NATO, ale robimy takie jakieś NATO zastępcze na terenie układu warszawskiego dawnego Jakiś erzac tworzymy, byle nie wstępować do NATO. Ale są opinie części historyków, że ta właśnie koncepcja Lecha Wałęsy no, rozbudziła emocje także wśród członków NATO, by jednak zastanowić się nad włączeniem państw byłego bloku wschodniego do NATO i że to było też takim elementem pobudzającym dyskusję w Rosji. Czy przecenia się ten pomysł NATO bis Lecha Wałęsy, czy czy nie? Wydaje mi się, że on praktycznie dużego znaczenia nie miał, dlatego że nie spotkał się z pozytywnym przyjęciem ani na zachodzie, ani na wschodzie. W tych krajach opinia publiczna chciała zabezpieczenia od rewanżyzmu rosyjskiego. NATO-BIS nie rozwiązywało tego problemu. I jednocześnie była na tyle czymś abstrakcyjnym, nowym z punktu widzenia Moskwy że i Moskwa nie podjęła tego poważnie, jakby Wałęsa tego oczekiwał. Moskwa wciąż uważała, że prowadzi swoją grę ponad głowami Polski czy innych krajów Europy Wschodniej ze Stanami Zjednoczonymi, a także z krajami Europy Zachodniej. Przypomnę, że Jelcyn wtedy próbuje sondować możliwość takiej współpracy również na arenie europejskiej z kluczowymi krajami zachodu Europy, by one wyraziły zgodę na specjalne prawa Rosji na terenie dawnego bloku Układu Warszawskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Lansowana jest przez Moskwę koncepcja tak zwanego planu Balladura. Eduard Balladur, premier Francji, zgodził się firmować projekt wtedy na początku lat 90., uznania specjalnej roli Rosji w Europie Wschodniej, Rosja miałaby być kontrolerem praw człowieka, praw narodów na tym obszarze Europy Wschodniej, wspólnie z Francją, ewentualnie także z Niemcami. To miało umacniać przekonanie, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie mają prawa decydować same o sobie. No oczywiście ten nieszczęsny pomysł alternatywy wobec NATO, pokazywał raz jeszcze ten strach, obawę przed Moskwą. No co to będzie, jak Moskwa się nie zgodzi. Ten strach częściowo był uzasadniony, nie ze względu na to, że Moskwa mogła wkroczyć tutaj zbrojnie do Warszawy, ale że weto Moskwy było traktowane jak najbardziej poważnie w Waszyngtonie. Ten strach Waszyngtonu przed chaosem, destabilizacją, jaką mogłoby spowodować osłabienie kontroli Moskwy nad Europą Wschodnią, był bardzo ważnym czynnikiem w polityce amerykańskiej końca lat 80., początku lat 90.. Mówiliśmy o tym podczas poprzedniej naszej rozmowy. W tym momencie, jakbyśmy tak na spokojnie logicznie rozumowali, to pakt NATO stracił swoją logikę, bo nie ma paktu warszawskiego. Natomiast w tej Europie nie jest wcale tak bezpiecznie, i Europa jako całość musi szukać swojego bezpieczeństwa. I ponieważ NATO istnieje w tym sformułowaniu, jakim istnieje. Więc lepiej jest dołączyć, jak tworzyć coś nowego. I trzeba przypomnieć, to prezydent Lech Wałęsa, mimo wcześniejszego pomysłu nato Bis podjął się przekonania Moskwy, by zmieniła zdanie w sprawie członkostwa Polski w NATO. Czy to było zaskoczenie, że Jelcyn się zgodził? Myślę, że trzeba oddać prezydentowi Wałęsie pewnego rodzaju zasługę w momencie, kiedy... Odwiedził Polskę Borys Jelcyn. To był sierpień, dokładnie 24 sierpnia. Po bardzo długiej rozmowie Jelcyn zdecydował się powiedzieć, że właściwie Polska może iść do NATO. Nie wiadomo, czy zrobił to pod wpływem lubianej przez siebie bardzo żubrówki, czy ze zmęczenia długą rozmową. Wkrótce oczywiście minister spraw zagranicznych Rosji zdementował to stanowisko prezydenta, ale komunikat poszedł w świat. Jelcyn ogłosił, że Rosja właściwie pogodzi się z wstąpieniem Polski do NATO. To był bardzo ważny moment i oczywiście pozytywny dla polskiej drogi do NATO. On otwierał możliwość manewrowania następnemu prezydentowi amerykańskiemu, Billowi Clintonowi w tej sprawie. Clinton jednakże kontynuował politykę Busha pod tym względem, że nie chciał zadrażniać stosunków z Rosją. Stąd właśnie projekty no, bardzo długiej, wieloetapowej drogi dla krajów, które już zaczynają wtedy aplikować o przyjęcie do NATO, a więc dla Polski, Węgier, Czech, Słowacji drogi najeżonej rozmaitymi wątpliwościami, znakami zapytania w roku 93 i czwartym. Tę drogę Polska dopiero musiała przejść. Rok 1993. Przebywający z wizytą w Moskwie minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz powiedział, że Polska dąży do członkostwa w NATO, ale nie odwraca się od Rosji. Dodał też, że bez współpracy z Rosją niemożliwe jest stworzenie bezpieczeństwa europejskiego. Minister Onyszkiewicz rozmawiał z rosyjskim ministrem obrony Pawłem Graczowym i marszałkiem Ewgenijem Szapusznikowym, pełniącym obowiązki sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Podpisano także umowę o współpracy wojskowej polsko-rosyjskiej, o której minister Onyszkiewicz powiedział... Dzisiejsza umowa to jakby skonsumowanie także politycznych efektów umowy polsko-rosyjskiej podpisanej przez prezydenta Jelcyna i prezydenta Wałęsę. Kompletujemy umowy o współpracy z wszystkimi naszymi sąsiadami. Z tego punktu widzenia pomysł nato bis który był ogłoszony z Warszawy przez Lecha Wałęsę, szkodliwy dla Polski, nie waham się użyć jednoznacznej kwalifikacji. To był pomysł szkodliwy, ale nawet taki szkodliwy pomysł, który mógł być wygodny dla Moskwy, nie został przez Moskwę podjęty poważnie, bo to nie Moskwa, ani nie Francja, ani nie Stany Zjednoczonego ogłosiły, tylko jakiś, w cudzysłowie, Wałęsa z Polski. Ważny krok na drodze do NATO czy substytut członkostwa? Czym było dla Polski partnerstwo dla pokoju? O tym za kilka minut. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach, miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie, lub owoc otwiera, będą drzewa, ulicy, ktoś nagle zawoła. Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie, z kwiatem, z godziną, z kolorem Gdziekolwiek będziesz Cokolwiek się stanie Gdziekolwiek będziesz Gdziekolwiek będziesz Cokolwiek się stanie Będą miejsca w książkach I miejsca przy stole Kasztan, kiedy kwitnie Lub owoc otwiera Wciąż będzie początek Bo wszędzie są mosty, Prawdziwe jak powietrze Wde mnie do Ciebie, gdziekolwiek będę, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będę. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach, miejsca przy stole. Kasztan, kiedy nie lub owoc otwiera, będą drzewa, ulicy, ktoś nagle zawoła. Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie, z kwiatem, z godziną, z kolorem. Gdziekolwiek wejdziesz, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek wejdziesz. Z profesorem Andrzejem Nowakiem rozmawiam dziś o polskiej drodze do NATO. Historia żywa. W styczniu 1994 roku Waldemar Pawlak podpisał dokument Partnerstwo dla Pokoju, co było, jak uważają niektórzy historycy, wielkim krokiem ku wejściu Polski w struktury NATO. Spotkałam się też jednak z takim określeniem, że był to substytut. Czy to Partnerstwo dla Pokoju rzeczywiście było krokiem ku... Czy jednak mogło na partnerstwie dla pokoju dla Polski się skończyć? No, dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo wiemy, co było dalej. Ale wtedy, w 1994 roku, bardzo wielu z nas, pamiętam to dobrze, czyli ludzi interesujących się polityką zagraniczną, przyszłością bezpieczeństwa Polski, obawiało się, że może to być nie etap, ale właśnie erzac. Przypuszczam, że w tym momencie, czyli w 94 roku, nawet prezydent Clinton, który firmował ten projekt Partnerstwa dla Pokoju, nie był tego pewny, czy będzie to jakiś taki lizak w zamian za pełnowartościowy obiad, dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej? Czy będzie to tylko wstęp do głównego dania, czyli właśnie do realnego przyjęcia tych krajów Europy Wschodniej? Nie wiedział tego chyba nikt wtedy, dlatego że nikt przecież nie wiedział, jak rozwinie się sytuacja polityczna w Rosji samej, a była ona, przypomnę, bardzo wtedy dynamiczna. W 1993 roku doszło przecież do krwawych starć w stolicy Rosji, gdzie Jelcyn wygrał, Małą wojnę domową w starciu z twardogłowymi, których reprezentował jego zastępca, wiceprezydent Rudzkoj. Nie wiadomo było na ile Jelcyn podtrzyma ten kurs wciąż jeszcze prozachodni wtedy, a na ile odejdzie od niego, na ile przejmą stery wychodzący z cienia oligarchowie i w jaką stronę poprowadzą Rosję, czy służby specjalne, bardzo silne w Rosji przejmą kontrolę nad nią. I w związku z tym traktowano pomysł Clintona jako coś, co można przyjąć z pewną nadzieją, ale bez pewności, bez gwarancji Paktu Północnoatlantyckiego. Może przypomnijmy, że w Polsce jest to czas rządów koalicji SLD-PSL, czy wejście, Panie Profesorze, do NATO było w priorytetach jej polityki zagranicznej? Na pewno na wyższym stopniu postawione było dążenie Polski do wejścia do Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że 8 kwietnia 1994 roku minister Olechowski Taki wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej formalnie złożył. Poszerzenie NATO o Polskę, między innymi, było obiektem walki politycznej między republikanami i demokratami w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja także trwała w prasie. Do końca przeciw poszerzeniu NATO był New York Times a za poszerzeniem NATO Washington Post. Ale w jesienią 1994 roku administracja amerykańska chyba już dość mocno zaangażowała się w sprawę poszerzenia NATO, skoro opracowany został projekt Zbigniewa Brzezińskiego dochodzenia do NATO Polski, koncepcja paralelizmu, ale ona była też dosyć ostrożna wobec Rosji. Tak, to była wciąż bardzo ostrożna koncepcja, zakładająca no, różne scenariusze, choć oczywiście oparta na przekonaniu, że wszystko skończy się dobrze, czyli Polska i kilka innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej ostatecznie do Paktu Północnoatlantyckiego dojdzie. Wspomniała Pani bardzo ważną postać w tych zabiegach prowadzonych już na terenie samych Stanów Zjednoczonych o lobbowanie na rzecz przyjęcia Polski do NATO. Wspomniała Pani postać profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Tak, to bardzo ważna w tym kontekście postać, ale trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch to znaczy o Janie Nowaku-Jeziorańskim, który w tej sprawie odegrał także bardzo dużą rolę jako wpływowy rzecznik spraw polskich w Waszyngtonie. I jeszcze chyba większą rolę, bo masową, odegrał po raz ostatni chyba tak czynny i tak skuteczny kongres Polonii Amerykańskiej. Możemy ubolewać, że dzisiaj ta tak wielce zasłużona organizacja nie potrafi odbudować swoich wpływów w takim stopniu, w jakim okazały się one pożyteczne dla Polski właśnie w akcji zbierania podpisów, wysyłania tych podpisów, zasypywania wręcz listami, telefonami, już mailami, bo zaczynała się też ta forma komunikacji upowszechniać biur kongresmenów amerykańskich właśnie przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Ta akcja, w której brały udział tysiące ludzi polskiego pochodzenia miała bardzo duże znaczenie przełamywaniu tego oporu, którego centrum był Departament Stanu. Najbardziej ostrożny, najbardziej zachowawczy, najbardziej przekonany, że nie należy ryzykować dobrych stosunków z Rosją dla zaspokojenia jakichś tam potrzeb bezpieczeństwa krajów, które nie mają żadnego znaczenia jak Polska. To perspektywa oczywiście Departamentu Stanu. Ale pamiętajmy, że niemała część tej rozgrywki odbywała się także w Polsce. Nie wszystko w Polsce działo się dobrze. Przypomnijmy choćby Wtedy właśnie, w 94 roku, takie gorszące sytuacje, jak tzw. sprawa Drawska, we wrześniu 1994 roku, kiedy prezydent Wałęsa, przekraczając swoje uprawnienia, chciał doprowadzić do zdymisjonowania szefa MON, reprezentującego stary układ PZPR-owski, oczywiście admirała Kołodziejczyka ale no, w wyraźnej sprzeczności z pewnym stabilnym układem odpowiedzialności między prezydentem a premierem. Wtedy ten premier wywodził się z układu SLD-PSL. To pokazywało, w jak niestabilnym otoczeniu politycznym funkcjonuje polska armia. Potem przyjdą przecież kolejne wątpliwości i bardzo dziwne zachowanie prezydenta Wałęsy w sprawie pułkownika Kuklińskiego, jednego z bardziej zasłużonych dla Paktu Północnoatlantyckiego tajnych współpracowników, którego prezydent Wałęsa nie chciał zrehabilitować. Paradoksalnie to Leszek Miller odegra jako reprezentant SLD znacznie bardziej pozytywną rolę w tej historii. Czy jeszcze inna, niepokojąca i nieprzyjemna z punktu widzenia przyszłości Polski w NATO, sprawa Oleksego. Przypomnę, że wybucha ona w grudniu 1995 roku, kiedy dopiero co wybory wygrał Aleksander Kwaśniewski. Wybory prezydenckie, w których pokonał Lecha Wałęsę, premier Józef Oleksy. Zostaje wtedy oskarżony przez przełożonego Urzędu Ochrony Państwa, pana Andrzeja Milczanowskiego o współpracę z KGB właściwie, no, pośrednio można tak powiedzieć, to była później ujawniona sprawa tak zwanych wakacji z agentem, z agentem KGB auganowym, to już w 97 roku przybierze taką pełną skalę. To wszystko pokazywało Polskę, polski system polityczny, polskie relacje polityczne w niekorzystnym świetle na arenie międzynarodowej, no że tutaj jest jakaś agentura, uwikłanie wobec Moskwy, Polska nie bardzo sobie z tym radzi, nie bardzo potrafi się z tego oczyścić. Przeciwnicy wejścia Polski, do no, na to łatwo mogli wykorzystać tę mętną sytuację w Polsce do postawienia zarzutów, no czy potrzebny jest nam taki nowy członek, w którym nie wiadomo, czy polityczna ekipa rządząca, która nadzoruje armię, jest nasycona agentami to nie tylko komunistycznego własnego wywiadu, ale także agentami podporządkowanymi Moskwie. To wszystko budziło wątpliwości, choć rzeczywiście ważniejsze od tego były gry polityczne na szczytach światowej polityki, gry polityczne między Waszyngtonem a Moskwą. I w wyniku tych gier oraz w wyniku, jeszcze raz to powtórzmy, ogromnych starań Polonii amerykańskiej jej czołowych działaczy doszło 8 lipca 1997 roku do zaproszenia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. Można chyba powiedzieć, że to była najbardziej skuteczna ofensywa dyplomatyczna w historii współczesnej Polski. Zakończyła się uchwaleniem tzw. poprawki Brauna, która dała prezydentowi Stanów Zjednoczonych prawo do rozmów w sprawie wejścia do NATO, innymi i Polski. Tu nic już nie mogło przeszkodzić wejściu Polski do NATO. Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym w 1998 czy 1999 roku coś mogłoby zablokować przejście tych ostatnich etapów przez Polskę oraz Węgry, Czechy i Słowację, drogi do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Ale raz jeszcze trzeba podkreślić, że nie był to tylko efekt jakiejś zręcznej dyplomacji, choć nie należy odmawiać zasług ministrowi spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buska, profesorowi Bronisławowi Geremkowi, który miał to szczęście podsumować niejako proces akcesyjny do NATO właśnie 12 marca 1999 roku wobec sekretarz stanu USA Madeleine Albright, ale chyba realistycznie rzecz ujmując ważniejsze były wtedy zmiany w relacjach amerykańsko-rosyjskich. To jest, przypomnijmy, już czas, w którym zakończył się ten okres nadziei amerykańskich na partnerskie, dobre stosunki z Moskwą. I odwrotnie, skończył się czas nadziei ze strony Jelcyna na takie traktowanie Rosji przez Stany Zjednoczone, jakby Rosja była wciąż drugim supermocarstwem uprawnionym do dzielenia świata na strefy wpływów i sobie zarezerwowania wpływów na tradycyjnym obszarze zainteresowania Moskwy. Momentem, w którym zaogniły się te stosunki była oczywiście już wojna na terenie Jugosławii rozpadającej się Jugosławii, gdzie Rosjanie popierali Serbów prawosławnych przeciwko Chorwatom przede wszystkim, gdzie doszło do takich pierwszych wyraźnych tarć na linii Moskwa-Waszyngton, a ostatecznie skumulują się te napięcia w momencie, kiedy próba odbudowywania Imperium Serbskiego przez prezydenta Miloszewicza. Przy wsparciu Jelcyna, spotka się z kontrą ze strony państw członkowskich NATO, a w każdym razie już wcześniej, zanim doszło do bezpośredniej wojny w 1999 roku i bombardowania przez NATO pozycji serbskich, to napięcie zbliżało się do takiego punktu krytycznego, coraz wyraźniej przeciwstawiając popierających Serbię Rosjan. I Amerykanów, którzy byli gotowi użyć siły przeciwko Serbii pod hasłami interwencji humanitarnej, interwencji mającej na celu ocalenie atakowanych przez Serbów pozycji albańczyków z Kosowa. Ta cała skomplikowana, może trochę w tej chwili, jak to relacjonuje, siatka kontekstu międzynarodowego, w którym rozgrywała się polska droga do NATO, jest jednak konieczna tutaj do odtworzenia, byśmy zrozumieli zwiększoną determinację administracji amerykańskiej do tego, by jednak sfinalizować ten projekt przyjęcia krajów środkowoeuropejskich do NATO, nie patrząc się już tak bardzo na zgodę z Moskwy, bo z Moskwą stosunki się popsuły. Przypomnijmy już właśnie pod koniec lat 90., taki moment szczególnego napięcia, kiedy w momencie wizyty zaplanowanej w Waszyngtonie przez premiera Nie. rosyjskiego, ten decyduje się zawrócić swój samolot nad oceanem w gaście protestu przeciwko polityce amerykańskiej. Lata 97-98-9 to już jest czas bardzo wyraźnego ochłodzenia w stosunkach rosyjsko-amerykańskich, ochłodzenia, na którym skorzystała Polska poprzez przyspieszenie swojej drogi do Paktu Północnoatlantyckiego. Jedynka Polskie Radio. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO spowodowało, że nie ma równowagi militarnej na świecie. Czy tak można dziś podsumować to, co wydarzyło się w 1999 roku? I kto jest tutaj teraz czyim zakładnikiem? Rosja Stanów Zjednoczonych czy Stany Zjednoczone Rosji? No cóż, gdybyśmy tak jak Departament Stanu, który jest tutaj raczej negatywnym bohaterem, przynajmniej z mojej perspektywy całej tej opowieści. Gdybyśmy zatem, tak jak Departament Stanu, patrzyli na świat wyłącznie w kategoriach równowagi sił, no to musielibyśmy wyjść z założenia, że trzeba no, cały czas dodawać tej siły Związkowi Sowieckiemu, kiedy ten słabnie, a potem Rosji, kiedy ta zastępuje Związek Sowiecki, żeby była równowaga. No bo skoro równowaga jest najważniejsza, no to... Dla amerykańskiego supermocarstwa potrzebne jest drugie supermocarstwo. Rosja oczywiście marzyła o zwycięstwie tego rodzaju pokrętnej logiki w rozumowaniu amerykańskich strategów że świat no, jest zbyt trudny do kontrolowania przez jedno państwo, czy przez współpracę wielostronną, a zatem najlepiej podzielić go jakby na dwie strefy wpływów, tak jak to było w czasach zimnej wojny. Rosja po prostu była i jest krajem wielokrotnie słabszym od Stanów Zjednoczonych. Nie stać Rosji na odgrywanie roli supermocarstwa równorzędnego wobec Stanów Zjednoczonych. To słabnięcie Rosji było procesem obiektywnym. Nie dlatego, że Amerykanie tego chcieli, że perfidnie osłabiali Rosję, Rosja przechodząc z systemu komunistycznego do oligarchii wielkich magnatów zrabowanego przemysłu sowieckiego, czy sprywatyzowanego, rozbójniczy sposób przemysłu sowieckiego, Rosja doświadczyła no, głębokiej zapaści gospodarczej. Rosja nie była w stanie utrzymać nie tylko imperium zewnętrznego, gdzieś jakiejś Angolii, Kuby, czy Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, ale nie była także w stanie utrzymać tego imperium bliższego sobie, a więc Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd decyzja o zgodzie na pójście Swoją, choć kontrolowaną drogą przez te kraje, z Polską między innymi Rosja okazała się nawet niezdolna do utrzymania Republik Związkowych, dawnego Związku Sowieckiego, ale nie pogodziła się z utratą wpływów na tym obszarze i stąd ten namiętny rewizjonizm Moskwy. Zatem, żeby ułagodzić Moskwę, żeby doprowadzić do równowagi, do jej harmonijnej współpracy z krajami zachodnimi, ze Stanami Zjednoczonymi, należałoby uznać specjalne prawa Rosji w Polsce, na Węgrzech, w Czechach. Rzeczywiście wielu polityków amerykańskich z Departamentu Stanu, niektórzy politycy niemieccy na czele z Hansem Dietrichem Genscherem, czy później kanclerzem socjaldemokratycznym Gerhardem Schröderem, czy wcześniej Helmutem Schmidtem, przyjmowało taki punkt widzenia. Przyjmowało wielu polityków francuskich taki punkt widzenia. Ale ten punkt widzenia jest nierealistyczny, ponieważ zakłada, że nie ma żadnego znaczenia wola, zdecydowanie determinacja, narodów, społeczeństw, które nie chcą żyć pod kontrolą Moskwy i właśnie szukają parasola przed moskiewską rekonkwistą czy rewanżyzmem w pakcie północnoatlantyckim. Uczy nas tego wciąż historia, że słabszym jest trudno uzyskać swoje cele, osiągnąć swoje bezpieczeństwo. A jednak, jeżeli ich opresor także słabnie, pojawia się to co nazywa się po angielsku window of opportunity, takie okienko szansy. To pole manewru pojawiło się właśnie w końcu lat 80. i trwało do końca lat 90. Trwało szczęśliwie długo na tyle, zanim przyszedł Putin ze swoim jasno już sformułowanym programem imperialnej rekonkwisty, że kraje takie jak Polska, Węgry, Czechy, a po nich jeszcze udało się to Litwie, Łotwie, Estonii mogły znaleźć się pod tym parasolem bezpieczeństwa Paktu Północnoatlantyckiego. To nie była droga łatwa, ale w tym sensie można na pewno pochwalić elity polityczne tych krajów, że nie zmarnowały tej szansy. Polska flaga powiewa w kwaterze głównej NATO pod Brukselą i Polska jest pełnoprawnym członkiem paktu, jednym z ważniejszych w Europie, choć oczywiście pozostaje to także oczywistością, że członkiem najważniejszym, równiejszym od wszystkich innych, że użyję tego mrożkowego określenia, są Stany Zjednoczone. I pytanie w stylu political fiction. Gdyby lata 90. to była dekada Putina, a nie Jelcyna, czy polska droga do NATO wyglądałaby tak samo? Na pewno nie. Gdyby postać wywodząca się tak jak Putin ze służb, Przejęła kontrolę nad Kremlem już w roku, nie od razu w 91, ale w 93, kiedy doszło do wspominanego już przez nas kryzysu władzy Jelcyna, tej małej wojny domowej w Moskwie, wygranej wtedy przez Jelcyna. Gdyby to wygrało i wtedy, konsekwencje mogły być dwojakie. Z jednej strony oczywiście Zachód, politycy, ci najbardziej ostrożni, tacy uformowani przez Szkołę Departamentu Stanu mogliby dojść do przekonania, no to my musimy też zrobić krok do tyłu, może dwa nawet kroki do tyłu. Rezygnujmy z tych pomysłów na to, skoro twardogłowi w Moskwie doszli do władzy, to może coś im zaoferujmy, żeby znów nawiązali współpracę z nami. Ale równie prawdopodobny, a może nawet bardziej prawdopodobny jest scenariusz drugi. Skoro w Moskwie dochodzą do głosu twardogłowi, to wtedy my, czyli zachodni politycy, musimy zareagować z zabezpieczeniem tego, co już jest po naszej stronie. Musimy umocnić przynależność Polski, Węgier, Czech, Słowacji do zachodu, żeby nam tego no, jakiś nowy car z Moskwy nie zabrał. Przypomnijmy, że sukces Putina polega na tym, sukces po roku 2000, że odgrywał on jakby podwójną rolę. Z jednej strony bowiem deklaruje on bardzo wyraźnie na początku swojej pierwszej kadencji jak największą wolę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Mówi, jestem waszym najlepszym sojusznikiem, najszybciej jestem gotów współpracować z wami w walce z terroryzmem światowym po 11 września, czyli z islamem. Putin, który zdążył wygrać drugą wojnę z Czeczenami, Mógł znaleźć usprawiedliwienie dla tej wcześniej realizowanej przez Rosję kampanii terroru w Czeczeniu pod hasłami wojny z terroryzmem. Znaleźć zgodę z Amerykanami, z Georgeem Bushem już juniorem. I Putin gra na tej nucie. Nie jestem antyzachodni, jestem prozachodni. Znaczy mogę się porozumieć z Ameryką. Kosztem reszty tych słabeuszy, którzy nie mają znaczenia. Kiedy ten mechanizm nie wyjdzie, Putin zmienia nutę i mówi z Bushem nie da się porozumieć, on realizuje jednostronnie swoją politykę Azji Środkowej, to w takim razie zrobimy koalicję z mocarstwami Europy Zachodniej, z Francją i Niemcami. To jest okres 2003 roku, manifestacyjne wizyty kanclerza Schrödera i prezydenta Francji, Jacques'a Chiraca w Petersburgu, takie manifestowanie frondy wobec Stanów Zjednoczonych ale w żadnym z tych scenariuszy nie ma miejsca dla Polski u Putina, nie ma miejsca dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Te kraje są traktowane wyłącznie jako przedmiot polityki manipulacji przez Putina wykonywanej. Na tym polega niezmienny niestety charakter polityki rosyjskiej wobec Polski, niezależnie od tego, czy jest tam Jelcyn, czy jest tam Putin. Może gdzieś w 93 roku był cień szansy, by w czasach Jelcyna ta pozycja Polski uległa poprawie, kiedy Jelcyn potrzebował poparcia wszystkich sił antykomunistycznych w rozprawie z własnymi komunistami. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że ten scenariusz alternatywny, który pani zaproponowała, oznacza, że wcale nie byłaby przesądzona Reakcja kapitulacyjna Zachodu wobec wyzwania jakiegoś antyzachodniego przywódcy w Rosji, ale jednocześnie pamiętajmy, że przywódcy rosyjscy rzadko deklarują swój stosunek do Zachodu jako jednoznacznie wrogi, ale grają cały czas tą dwuznacznością. Możemy być waszymi przyjaciółmi Waszyngtonu, Berlina, Paryża. Pod warunkiem, że ustąpicie nam na tym terenie, który dla was nie ma wielkiego znaczenia, czyli na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. To są obszary, na których wam przecież wielkim graczom światowej polityki nie zależy tak bardzo, a nam zależy. Będziemy z wami współpracować, jeżeli tutaj nam ustąpicie. Ta pokusa niestety istnieje. Jest to jakiś rodzaj przekleństwa naszego miejsca na mapie, ale przekleństwa, z którym potrafimy sobie mimo wszystko radzić na tyle skutecznie, że Polska od 27 lat raczej swoją niepodległość umacnia niż ją przefrymarczyła. Historia żywa Panie profesorze, ta audycja zamyka nasze spotkanie o historii najnowszej, bo wracamy do początków państwa polskiego. Kolejna audycja będzie poświęcona dwóm wielkim postaciom X wieku. To Mieszko i Święty Wojciech. Dlaczego taki wybór? No cóż, chciałem zaproponować coś w rodzaju przeglądu kluczowych momentów polskiej historii i najważniejszych w niej zjawisk przez pryzmat biografii, postaci szczególnie ważnych dla tej historii. Mieszko i Święty Wojciech wydają mi się oczywistym wyborem dla początków polskiej historii, bo to przecież ten, który wyprowadza z cienia historii państwowość pierwszych piastów. Ten, który określił granice naszej wspólnoty politycznej, dziwnie bliskie dzisiejszym granicom, 1050 lat późniejszym. I jednocześnie święty, bez którego nie byłoby sankcji duchowej, tożsamościowej dla tej wspólnoty przez Mieszka, przez Chrzest w 966 roku dokonany. Nie byłoby tej sankcji, którą spowodowała... Ogromna rola świętego Wojciecha w skali europejskiej, ówczesnej opinii publicznej. To była postać rozpoznawalna w całej elicie ówczesnej chrześcijańskiej Europy jako symbol tego co najwspanialsze, co najpiękniejsze poświęcenia dla wiary. I to, że to poświęcenie było związane z Polską, utwierdziło rolę Polski jako kraju suwerennego. Jako kraju, który nie tylko pojawił się na mapie politycznej Europy, ale już nigdy z niego nie powinien zniknąć, przez połączenie wysiłków państwowego twórcy i ducha ofiary poniesionego w misji, która łączyła całą Europę, misji chrześcijańskiej. Oddalę się od tej bieżącej polityki, cofnę w głębszą przeszłość, bo wydaje mi się, że bez niej teraźniejszości także nie zrozumiemy i więcej potrzeba nam może takiego pogłębionego spojrzenia na polską tradycję niż doraźnej publicystyki politycznej. A zatem za tydzień podróż do wieku X. Zapraszam serdecznie do nowego cyklu. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. tę i inne audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskiradio.pl Ukośnik 1. Dorota Truszczak. Do usłyszenia.